winy 38 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. I Marek Mazurkiewicz. Zapraszamy. Dzisiaj jest 21 września 2013 roku. Jesteśmy w gmachu biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zgadza się. Piękne miejsce, nowy, nowoczesny budynek. Tak. Jeśli ktoś chce, to zapraszamy. Otwarte w październiku 2000 roku. Za, za tobą jest tabliczka. Aha, tutaj jest, tak? No, osadowiliśmy się w głównym holu e, i jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, bo... Dzisiaj wykład tutaj jest bardzo ciekawy. W ramach Festiwalu Nauki. No ale to o tym za chwilę. Program na dzisiaj wygląda następująco. Najpierw opowiemy o warszawskich otwartych spotkaniach, które się odbędą za tydzień. O tym jak wiki radio się zaprezentuje na tych warszawskich otwartych wiki spotkaniach. Zabytki w obiektywie spacery i fotografowanie w Lublinie, bo ciągle w Konkurs Wiki lubi zabytki trwa. Statystyki obejrzymy, jak to wygląda w tej chwili. Wczoraj zaglądałem. E, lista 600. E, niech to tak sobie zostanie na razie. E, nowy projekt Wikimedia Polska, Kolendy polskie. Taki roboczy jeszcze tytuł, ale też opowiemy o nim. To były tematy z Wikipedii, a z wolnej kultury będziemy mówić właśnie o Festiwalu Nauki, który właśnie się odbywa w Warszawie o nowej starej stronie Wikiradia. Pojawiły się nowe informacje o opłacie audiowizualnej. Jest artykuł w Interi i też będziemy mieli fragment 2 minuty 48 sekund rozmowy Krzysztofa Grzesiowskiego z Bogdanem Zdrojewskim. Będziemy mówić też o takiej bardzo ładnej infografice dotyczącej dozwolonego użytku w szkołach. Przede wszystkim to dotyczy edukacji. I Ścieżkę dźwiękową z filmu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o utworach osieroconych to bardzo ciekawa inicjatywa, która przybliża nam o co chodzi dokładniej. Także myślę, że warto te 5 minut, prawie 6 minut wysłuchać, ale to już na sam koniec audycji. Dzisiaj nie ma z nami Szymona z Lublina. Tak chyba zauważył, że nic nie ma tutaj, co, co mógłby skomentować. W tym wątku akurat dzisiejszym tak. Dzisiaj tak się zdarzyło, że no, ta lista, którą przygotowywaliśmy właściwie do ostatniej chwili, no nie, nie znalazł tutaj nic dla siebie, ale gdyby ktoś chciał z nami prowadzić audycję, zapraszamy, mamy już możliwości łączenia się przez Skype'a, nagrywania w każdym miejscu, trzeba się tylko umówić, bo no, teraz jest godzina 14 w Warszawie, 21 września. Ale nagrywamy o różnych porach, dzisiaj do końca nie było wiadomo, o której nagramy. No więc właśnie i też myśleliśmy o tym, żeby w tramwaju nagrywać, bo na, na ulicę Warszawy wyjechały zabytkowe tramwaje, bardzo fajne. Ale to jeszcze nic straconego. No nic straconego. Trzeba będzie następny jakiś taki moment wyczaić kiedy, kiedy te tramwaje, czy autobusy, może w autobusie znajdziemy jakieś miejsce, może w metrze. W metrze chyba byłoby najciszej. Ale no, myślę, że głośno ten, jest w metrze strasznie. Że ten tramwaj zabytkowy to, to jest bardzo dobry no, pomysł. Nie by trzeba było. będzie to pociągnąć. W każdym razie Stolik, Wikiradia już jest w drodze. Tak, Także uwolnimy się od, jeszcze nie mamy. od stołów, które musimy gdzieś znajdować zawsze, będziemy mieli własny, będziemy mogli w różnych miejscach się nadawać. Tutaj za mną, jeśli spojrzycie na zdjęcie, po lewej stronie tego zdjęcia tak tyłem do nas jest szkielet. Tym Marku, widziałeś, co to jest? Widziałem, to jest smog wawelski, Smok, bardzo fajny. Szkielet smoka wawelskiego. Bardzo fajny tutaj szkielet na wyciele biologii, na ochocie. Zapraszamy do oglądania. E, Nieduży, taki malutki, sympatyczny jest chyba. E, dobrze, warszawskie otwarte spotkania to już za tydzień. Mówiliśmy o tym już tydzień temu i dwa tygodnie temu. Program już jest prawie gotowy, ale też został zamieszczony news na ten temat, wiki news. także tutaj link, który jest w notatkach do naszej audycji doprowadzi Was właśnie do tego newsa, ale tam można znaleźć linka do strony warszawskich otwartych wiki spotkań. Można też zobaczyć logo tego wydarzenia, bardzo ciekawe, ale to jest specjalnie przygotowane, chyba nie. To jest WOW po prostu czyli WOW, czyli warszawskie otwarte wiki spotkanie na takiej jakiejś drewnianych drzwiach takiej graffiti ładnie wygląda tak to jest aha to jest wycięte przez przez przez przez kogo przez kli kli tam chyba tylko poprawił coś znaczy tak no wykadrował to Wykadrował i poprawił chyba kontrast. Aha, jest faktycznie inny kontrast. Spotkania są kontynuacją warszawskich wiki maratonów, w których braliśmy udział w tym roku. Były dwa i zmieniona troszeczkę jest formuła, bo na przykład o godzinie 17 startuje już ta, ta inicjatywa. My będziemy wcześniej, od 14 za tydzień w państwo miasto, także zapraszamy do nas ewentualnie. Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to zapisy są na. E, znaczy link do zapisów jest na, w notatkach do naszej audycji przypomnę, nowinę.podcasty.info e, A program zaczyna się o 17 i od 18 do 19 będą prezentacje. Prezentacje jeszcze nie są określone, no chyba. Już... Były tylko propozycje, zdaje się, na. Wiki, jest tutaj, jeśli chcesz przedstawić swoją prezentację, wpisz je poniżej. No, na razie Adam Kliczek wpisał wiki ekspedycję i Wikimanie 2013, bo był tam w, w Hongkongu i opowie co tam było i współpraca fotograficzna z Kancelarią Senatu Boston 9 wpisał taką informację. To będzie też krótka prezentacja, no, w ciągu godziny muszą się zmieścić te prezentacje, a później będą dyskusje, edytowanie, piwo, i znaczy tak z tym Muszą to bym nie przesadzał. Jak będziemy mieli dyskusję w trakcie, no, to myślę, że to też nie jest wykluczone. Chciałem tylko sprostować, że były cztery Wikimaratony. Mam otwartą, czwartą stronę, pod stronę Wikimaratonu. Ale to były też w Katowicach, chyba, eee, tak? Mówisz o tych. Li, numer, pierwszy, drugi, warszawskie chyba. Niech otworzy... Warszawskie były dwa chyba, tylko. <coughs> hmm, państwo miasto, drugi. Trzeci. Mm -hmm. Państwo miasto. I pierwszy państwu miasto. Cztery były a, w państwu a, miasto. No, tak jakoś mi szybko zleciało w takim razie. E, więc zapraszamy na to spotkanie. Mm, będzie ciekawie. Dużo miejsca jest. Można tak przyjść i udawać, że się nie przyszło na, na wiki spotkania, tylko po prostu tak przyjść i popatrzeć i ewentualnie się dołączyć. E, bo, bo będzie taka możliwość. Każdy może przyjść i spróbować swoich sił w Wikipedii, edytowaniu. Ale może też przyjść tylko na prezentację, obejrzeć co? Co my Posłuchać robimy? Słuchać, o czym mówią Wikipedeści. Co tak. my robimy? Jeśli, jeśli będzie kolejne takie spotkanie, to postaram się przygotować coś na temat tego projektu, o którym za chwilę opowiemy o nowym projekcie Wikimedia Polska. Zabytki w obiektywie, spacery i fotografowanie w Lublinie i Krakowie. To już jutro te spacery się odbędą, a wiadomość pochodzi z dziennika wschodniego. 22 września czwarty z serii spacerów fotograficznych towarzyszących konkursowi Wiki lubi zabytki w Lublinie. Tematem najbliższego fotograficznego spaceru będzie Śródmieście. To pewnie Szymon się tam wybierze, tak myślę, na, na ten spacer, jeśli znajdzie czas, bo on ciągle z nosem w komputerze. Tak, poprawia te nasze metastrony nieszczęsne. No, dużo tam rzeczy się dzieje. Nie wszystko widać, bo to taka praca, która polega na zmianie, bardzo takich głębokich zmianach. Mm, tak. Zmienia zupełnie wygląd wszystkich tych stron głównych. Stają takich, się ważnych. takie bardziej, mam wrażenie, nowoczesne. No, niewątpliwie. Będziemy go prosić o pomoc przy naszych stronach Wikiradia, na pewno. Podczas spaceru uczestnicy odwiedzą Browar, później Teatr Stary, ulicę Chopina i dawny Bank Rolny ulica Narotowicza, a tam zespół architektoniczny dawnego Związku Pracy Kulturalnej, budynek teatru imienia Juliusza Osterwy, domek Kata przy ulicy Długosza. Proszę wziąć ze sobą aparaty i robić jak najwięcej zdjęć, a potem umieszczać je w konkursie Wiki lubi Zabytki, bo niekoniecznie każda praca musi wygrać. Chodzi o to, żeby było tych zdjęć dużo, żeby potem było z czego a, korzystać przy ilustracji artykułów. Tak, myślę, że nie ma szans, żeby y, nawet y, jak... Chciałem powiedzieć, że jest bardzo duża konkurencja, tak. No właśnie i przechodzimy teraz do statystyk. No mamy tutaj taką stronę wyścigu państw, właściwie wyścigu języków bardziej chyba, w tabelce wpisane są państwa. No, państwa, ale tak. No i na pierwszym miejscu, co jest pewnie dla niektórych niespodzianką, jest Polska. Ale jak ktoś śledzi ten konkurs, to już wie, że to nie jest pierwszy taki rezultat. No właśnie. Chociaż jeszcze niedawno Polska nie była na pierwszym miejscu, bo Niemcy tutaj bardzo dużo y, na początku wrzucili zdjęcia, ale teraz jakoś im osłabł zapał. No, niemieckie państwo jest dużo większe i dużo więcej ma zabytków niż w Polsce, podejrzewam. Y, z Polski zostało zadowane 24 tysiące, 25 tysięcy prawie y, zdjęć, plików. Od 1 września. Od 1 września, a z Niemiec 21 tysięcy, sporo ponad. Potem Ukraina, Hiszpania, Francja, Armenia, Rosja, tak jakoś też daleko. Wielka Brytania też 7 tysięcy, całkiem sporo, ale mało. Jednak. Dziwi z wynik Stanów Zjednoczonych. No tam jest mało zabytków po prostu, bo tam chyba nie ma klasyfikacji takiej, że coś jest zabytkiem. Mm, nie wiem. Tam nie ma takiego urzędowego wykazu, zdaje się. Tam wiemy, jakiś, jest chyba jakiś problem y, w tej sprawie. Y, w każdym razie, jeśli spojrzymy na statystyki roczne, rok do roku, w 2001 roku a, załadowano 171 tysięcy zdjęć. 2011. W 2011. Y, 171 tysięcy zdjęć. Rok później, w 2012, było 365 tysięcy, czyli Ponad dwa razy więcej, a w tym roku, no mimo, że jest 21 września, jest już 180 tysięcy, czyli więcej niż w 2011 roku było w sumie. Ale z tego, co wiemy, to zawsze pod koniec konkursu najwięcej jest tych załadowań. No i tak, jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć sobie te statystyki, na ostatnim miejscu jest Antarktyka. <laughs> Zero. Ciekawe jakie tam są zabytki. No, Widocznie że nie ma w ogóle zabytków. E, tak, to, to link w notatkach do naszej audycji. Nowiny.podcasty.info. E, Wiki lubi zabytki. WLZ Statystyki, tak nazywa się link. Powiedzmy jeszcze, że na pierwszym miejscu po względem liczby fotografii jest Barbara Maliszewska z 4604 zdjęciami załadowanymi. No, rozmawialiśmy z panią Basią w zeszłym roku na finale konkursu w Warszawie I, i można tej rozmowy posłuchać. Bardzo fajnie, że w tym roku również się zaangażowała i że bierze udział. Ona zdobyła nagrodę w zeszłym roku, tylko nie pamiętam. Czy nie pierwszą... pamiętam jaka była nagroda. Jaka była nagroda, to też nie pamiętam, natomiast ona na pewno była jedną z nagrodzonych osób, bo z nią rozmawialiśmy, zapalona rzeczywiście do fotografii, do, do, do tego, żeby te zabytki udostępniać na wolnych licencjach, ich zdjęcia oczywiście. To co, przechodzimy do następnego tematu, lista 600. Co to znaczy? To jest lista robiona automatycznie najbardziej aktywnych wikipedystów według liczby, znaczy nie pamiętam według czego oni są wybierani, ale w tabelce mamy liczbę edycji z ostatniego pół roku i liczbę edycji przez cały okres edytowania. I w tej chwili pod względem liczby edycji z ostatniego pół roku ma PMG najwięcej, 20 tysięcy. No straszna, straszna liczba, ostatnie pół roku i 20 tysięcy edycji. No tak, tak niektórzy edytują. A jak to się liczy? Ty wiesz, jak to się liczy? Czy każda zmiana przecinka jest tutaj tak, liczona każda edycja, każda edycja mhm. tak? Każde, każde kliknięcie zapisz, to jest edycja, a w sumie ten użytkownik ma 169 702 edycje. No, ale jak ktoś nic nie zrobi, zero znaków zmieni, to też to, jest edycja? To wtedy się nie zapisuje chyba jako edycja. Aha. No Najprawdopodobniej. No, mhm. no w każdym razie tutaj też można zobaczyć, jaki status mają ci yy, ten peleton, Właśnie nie peleton, tylko czołówka polskich wikipedystów i PMG jest redaktorem i jednocześnie administratorem. Tak, redaktorami są chyba wszyscy z tych użytkowników? Nie, nie jeden. jeden. Macuk, proszę bardzo. Tak. Na drugim miejscu jest użytkownik, który podpisuje się Macuk. Na drugim jest miejscu? Jest użytkownikiem. Według jakiego sortowania? Eee, na... bo ta tabelka domyślnie nie jest posortowana, dopiero jak sobie kliknie strzałki to można posortować Ale to ja nie wiem jak ona się posortowała według ilości edycji według edycji ostatnie pół roku, faktycznie no właśnie, także to jest zwykły użytkownik on nie chce być administratorem prawdopodobnie on nie jest nawet redaktorem, zdaje się, że uprawnienia zostały mu odebrane z powodu jakiejś tam nieścisłości no, czyli te, te jego edycje niekoniecznie są zawsze takie dobre no ale liczba też się liczy z wielkopolskiego pochodzi województwa. Jeśli ktoś chce, oczywiście można łatwo zobaczyć, co on edytował i jakie hasła. Każdy z tych użytkowników, którzy... Każdy użytkownik ma taką historię swoich edycji. Więc tak, też można też włączyć, żeby przy nazwie każdego użytkownika pojawiała się jego liczba edycji y, mhm. do tej pory. Taki gadżet? Taki jakiś? gadżet, tak. To jest do włączenia w preferencjach. W preferencjach. Aha, no ciekawe. No to od razu szacunek budzi, tak? Jak ktoś. Ma e, to dużo znaczy, edycji. nie tyle szacunek to budzi, co raczej sposób podejścia z takiego użytkownika, czy jest bardzo doświadczony, czy mniej. tak. Mm -hmm. Łatwiej na to spojrzeć niż szukać w historii edycji, kiedy no zaczął edytować i, i jak edytuje. Jest też bardzo przydatny gadżet przy okazji, też w, w podobnym miejscu się pojawia informacja, kiedy użytkownik wykonał ostatnią edycję. Mm -hmm. to, Czyli jest czy, ostatni, czy jest, czy jest aktywny. jeszcze aktywny, tak. Czy warto do niego pisać na przykład? Czy może lepiej wysłać maila? Mhm. Na trzecim miejscu Lowdown, Love Doven, tak jest tutaj opisane. 12 tysięcy edycji, 12 207 edycji za ostatnie pół roku. W stosunku do pierwszego miejsca 20 tysięcy. 12 do 20. Tak to mniej więcej wygląda. Trzecie miejsce. No i im dalej, tym mniej tych edycji. Na ostatnim miejscu tej listy 600 jest użytkownik, który ma 226 edycji przez ostatnie pół roku. Ale tutaj też jest ciekawe zrobić drugie zestawienie. Wystarczy kliknąć na liczbę edycji przez cały okres edytowania. I ta tabelka szybciutko nam się przestawia. PMG bez zmian na pierwszym miejscu. Na drugim jest Matiasrex. Matia, ma, Mafiarex. Nie spotkałem tego użytkownika. No, no właśnie, a jest redaktorem. Ma za cały okres 136 tysięcy edycji, a PMG ma 169 702 dwie edycje. Adam jest na trzecim miejscu, e, 134 133 edycje. O, i tutaj na przykład w tabelce jest y, na kolejnym, chyba dziesiątym miejscu Dingir Ksul, który ma zamiast w aktywności wpisane, że brak edycji od miesiąca. <gry> Więc Alma bardzo dużo tych edycji, w sumie 94 tysiące. Ale zapraszamy do powrotu, jak najszybszego. O, to różne rzeczy się dzieją. Jak ktoś ma czas, to po prostu siada. Jak nie, to, to nie. Y, I tak to się mm, do przodu jakoś toczy, jak widać, z wielkim sukcesem. Tak, tak ja to oceniam. Tak, najmniej. a jak już jesteśmy przy liczniku, to zwróćmy uwagę, że mamy 999 034 hasła w tej chwili. Wszystkich, tak? Wszystkich, hasła. tak. Mhm. Także niedługo pęknie milion. Ile, ile mamy? 999 990... 034. 34. O kurcze, trzeba przy, przyglądać się w takim razie. Za tydzień może Myślę, już ogłosimy. Myślę, że tak. No, to byłaby fajna niespodzianka na na warszawskie otwarte wiki spotkania. Z tego wiki spotkania będziemy nadawać audycje oczywiście. Może uda się też transmisję na żywo zrobić z tych prezentacji, które od 18 się zaczną. Także. Oczywiście też nagramy, prawda? Nagramy je też, ale na żywo będzie można, postaramy się, żeby można było w strumieniu wiki radia posłuchać tego, co będzie się działo na żywo. Może jakaś interakcja wtedy nastąpi ze słuchaczami, którzy będą na żywo słuchać. A jak jesteśmy przy nagraniach, to przechodzimy do kolęd. Właśnie, Kolendy polskie, tak roboczo nazywa się projekt, który zgłosiłem do Stowarzyszenia Wikimedia Polska. No i przeszedł on... No, z rewelacyjnym wynikiem. Na siedmiu członków zarządu siedmiu głosowało za. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. To gratuluję. Także dobry wynik. Dużo, myślę, że dużo dobrego może zrobić ten projekt. Polega on na nagraniu i przekazaniu do Wikimedia Commons kolęd polskich. Wybranych spośród 22 zostało 21 11 kolęd, bo więcej się po prostu nie da w tak krótkim czasie zrobić, a chcemy jeszcze przed świętami udostępnić projekt. Przewiduję, że 1 grudnia będą dostępne już na Wikimedia Commons te kolendy. Pierwszą kolędę można odsłuchać już, bo była zrobiona tak na próbę, na życzenie zarządu, żeby zobaczyć jak to ma wyglądać i opis oczywiście całego projektu jest tutaj w linku do, do naszej audycji nowiny.podcasty.info nowiny z 30 8 tygodnia 2013 roku. Jak przejdziemy na, tą, na te kolendy, które już są przygotowane, są w dwóch wersjach, widzę, z wokalem i podkład muzyczny. Właśnie ma być oddzielnie. Wszystkie tak. mają być tak zrobione. No jeszcze wynegocjowane zostało przez jednego z członków zarządu, że będą też pliki MIDI. Mhm. E, nie wiem po co, ale było takie życzenie. A udało co one się. nam dają? To jest taki zapis nie tyle nutowy, ile taki komputerowy zapis instrumentów, które, są, które biorą udział w, w, w tym pliku. Ale to, to się tak łatwo nie da. No, wiesz jak pliki MIDI się odtwarzają, czy już nie wiesz? Chyba nie wiem. Zanim, zanim używano MP3 w komputerach, w internecie, to używano właśnie plików MIDI, bo one są bardzo małe mhm. i one instruują jakich instrumentów używać. I te instrumenty w niektóre karty dźwiękowe są wbudowane, inne trzeba sobie zakupić i wtedy można posłuchać takiej automatycznej muzyczki. W ten sposób. Takiej Ale komputerowej bardzo można powiedzieć. To może się przydać potem do modyfikacji tych, tych plików, no, jeżeli właśnie, ktoś by chciał, chciał Jakby je ktoś zmienić. Chciał podłożyć własne instrumenty i coś zmienić, no to będzie miał taką możliwość. A będzie też możliwość właśnie to, co chyba jest najciekawsze, że będą wykonania tych kolęd bez śpiewu, czyli każdy będzie mógł sobie zaśpiewać. One są w dodatku tak zrobione, że jak z Marcinem ustalaliśmy to, jak one mają wyglądać, no ma to być ilustracja do haseł w Wikipedii. Więc to było takie główne założenie, żeby hasło, które jest w Wikipedii o jakiejś kolendzie polskiej miało swoją ilustrację dźwiękową. No trudno, żeby miało ilustrację obrazkową. Takie przypadki też bywają. No, tak, ale to było założenie, no i Marcin zrobił to tak, że, że po prostu linie melodycznej nie ma w tym podkładzie, ale są podpowiedzi melodyczne, to znaczy w, w, tak na początku wchodzi, My to jest akurat już zrobiona Lula i żeje z Uniu, autorzy słów z XVII wieku i melodii z XIX wieku są nieznani, niestety. Jeśli ktoś zna, to bardzo prosimy o pomoc w edytowaniu hasła i poprawieniu, tylko czy potrzebne są źródła. To pewnie z tym jest bardzo trudno już. Osobistych wspomnień nie przyjmujemy. <grych> Tutaj już nie będzie osobistych wspomnień. W każdym razie właśnie jest zrobiona ten podkład tak, że można sobie łatwo do niego śpiewać, a uczyć się tego śpiewu można od młodych artystów, którzy jeszcze może nie są tak bardzo znani, ale zaczynają studia, uczą się na uczelniach y, teatralnych, musicalowych, muzycznych. Y, Sylwia Banasik i Kamil Ziemba wykonują tę pierwszą y, kolendę, która została w tym projekcie zrealizowana od początku do końca. To nie jest ostateczna wersja jeszcze tej kolendy. Ale nie widzę tutaj oznaczenia licencji na tej stronie. Yy, jak to? No na tej stronie, na której są zaprezentowane te... Yy... Studio AK Tak, tak, tak. Tam, bo, bo na, na razie jeszcze nie są przekazane do publicznej domeny. Aha, one mają być przekazane mm. dopiero po zakończeniu projektu, tak? No, jak gdyby dopiero muszą być zakupione prawa mm -hmm, mm -hmm. wykonawcze do, do, te, do aranżacji. Muszą być zakupione przez Stowarzyszenie Wikimedia, tak, bo na tym polega to projekt. to studio to wie, że to będzie tak Tak, zakupione. tak, oczywiście wszyscy wiedzą. Ja, więc ja tutaj koordynuję ten projekt, więc yy, zwracałem, a Bartek zajmuje się studiem Akantus, mój syn, więc y, uczulałem Bartka na to, żeby oczywiście wszystkim na początku mówił, że to będzie w Wikipedii, że to będzie do ilustracji, a oprócz tego, że to będzie każdy mógł z tego sobie zrobić, co będzie chciał. No i mam nadzieję, że uda się uruchomić taką akcję troszeczkę PR-ową na temat y, właśnie tych kolęd i będą dostępne dość, dość szeroko. No, jeśli do 1 grudnia się uda zrealizować ten projekt, no to można potem naprawdę dużo rzeczy z tymi kolendami zrobić, bo każdy przecież może sobie płytę wyprodukować samemu, nawet wytwórnia może sama zrobić płytę i ją sprzedawać. Jak najbardziej zapraszamy do takich akcji. No więc licencja prawdopodobnie, bo już o to zapytałeś, będzie Creative Commons uznanie autorstwa. Bo tak rozmawiałem właśnie na temat tego jaka ta licencja ma być, no oczywiście minimalna to byłaby Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach, ale znaczy ja maksymalne. maksymalne ograniczenie, tak, nie, nie można bardziej ograniczyć, bo to wtedy nie miałoby zastosowanie w Wikipedii, natomiast chcemy chyba bardziej otworzyć tą licencję jeszcze bardziej niż się da, czyli najbardziej jak się da właściwie zgodnie z polskim prawem. No i tutaj oczywiście na tej stronie jest harmonogram prac, jest budżet. To właśnie jest to, co najbardziej mi się podoba w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, że wszystko jest otwarte, wszystko, wszystko widać. widać tak. to jest jest y, każde spotkanie zarządu, jest y, do obejrzenia na żywo. W trakcie tego spotkania na ircu. można śledzić, jak, jak to wyglądało. Y, no i y, po prostu... To wydaje mi się, że to jest, to jest ta droga, którą powinny iść wszystkie organizacje e, społeczne. Zdecydowanie. Jak coś widać, wszystko jest wypisane. Nawet jak tam coś by było nie tak, jakieś ktoś miałby wątpliwości, to zawsze jest pole do dyskusji, tak można to sprawdzić. No właśnie. A jak tego nie widać, to, to jest zawsze podejrzane moim zdaniem. No... Znaczy, no może to, nie tak bardzo, nie, tak, ale... To nie, jest, to nie jest zła wola, to nie wynika ze złej woli, tylko z braku też wiedzy i my akurat wie, wiemy, jak edytować te strony, jak je umieszczać, on to też zajmuje czas. Natomiast jeśli jakaś organizacja działa, pomaga ludziom, i robi to bardzo dobrze, mhm. a nie ma czasu na to, żeby stronę tworzyć, no to... No jest to jakieś usprawiedliwienie. No, no tak, no bo na to trzeba wydać pieniądze, które można wydać na zupę. Na przykład dla tych biednych ludzi, mhm. zamiast wydawać na kogoś, kto będzie siedział i klepał w komputer. Ale dzisiaj to i tak tutaj jeszcze będę bronił tego... I tak to musi być wklepane w komputer, żeby to gdzieś wysłać do urzędu, i tak dalej. No więc wtedy można próbować to połączyć. Tak. I, i, i wtedy można próbować taką stronkę zrobić, ale potrzebna byłaby tutaj też pewnie pomoc niektórych właśnie ludzi, którzy się znają na tym, żeby, żeby to właśnie pomagać w tym. Dobrze, kolejna rzecz, czyli już przechodzimy do treści z wolnej kultury, które omówimy dzisiaj w audycji. Festiwal nauki. Właśnie jesteśmy w, podczas tego festiwalu. Tutaj coraz więcej ludzi przychodzi, ale jakoś tak tłumów nie widać. I jeszcze tłumów nie ma, bo jeszcze jest wcześniej. Dopiero o no 15.00 do, ten wykład dopiero dzisiaj. Tak, dochodzi 14.28, a dopiero o 15.00 jest wykład. A potem o 16.00 bodajże kolejny wykład. Link w notatkach do audycji prowadzi do strony festiwalu z programem. No, i my się wybieramy. znaczy, ja się wybieram, bo Ty chyba musisz iść audycję, nagrywać kolejną. Tak, ja idę do Radia Wnet zaraz, m, nagrywać, wejść głębiej, a wybieram się też na inne, na inne imprezy, festiwalu jutro. Między innymi w tej chwili nie mam swojej rozpiski, y, ale to. Zapraszam do zapoznania się z tym programem na stronie. Tutaj jest program na każdy dzień. Jest coraz lepiej zrobiony, bo kiedyś były te PDF-y tak zrobione, że nie dało się z nich kopiować, a teraz jest to poprawione. No jest tak, bo można cały dzień sobie w PDF-ie zrobić i, i wtedy to bardzo ładnie wygląda. I jeszcze brakuje mi czegoś takiego, żeby można było wejść w program, kliknąć sobie, co się chce obejrzeć i sprawdzić, w jakiś jeden ładny PDF to zgrać, tak? A takiej opcji jeszcze niestety nie ma, ale mam nadzieję, że to jest kwestia czasu. No, może za, za rok, może za dwa lata. zobaczymy szukam tego wydarzenia, kto, na które przeszliśmy tutaj dzisiaj jest. 387 numer. Astronomiczne sumy, to tutaj te liczby są, bo jest naprawdę dużo tych wydarzeń i Chyba trudno się rozdwoić. Chyba jest tych. No hmm. bardzo dużo jest w każdym razie. Enzym zdrowia i długowieczności. Sam zdecyduj o jego aktywności. Eee, pan Jarzyna, nie wiem, tutaj więcej nie ma, właśnie nie ma imienia. No ale... Nie wiem, dlaczego nie ma tego imienia. No, Wykonawcy, dr Robert Jarzyna. Aha, dr Robert Jarzyna, ale tutaj w tym PDF-ie już nie ma. Kinaza białkowa aktywowana przez AMP to enzym, którego intensywne badania rozpoczęły się dopiero w XXI wieku. Więc mam nadzieję, że to będzie temat ym, do kolejnej audycji nauka XXI wieku. I spróbuję z panem doktorem porozmawiać o tym, czy uda się go do, do studia zaprosić ale wykład oprócz tego spróbuję również nagrać i udostępnić go, bo spotkanie jest otwarte, ma charakter otwarty, więc y, chyba to nie będzie problemem. Ale zapytam oczywiście pana doktora, czy się zgodzi na to. Jak najbardziej mamy nadzieję, że się zgodzi. Yy, tak przy okazji sprawdziłem. Jest artykuł na Wikipedii o tym enzymie jako AMPK, kinaza białkowa 5 AMP. Yy, tylko niestety artykuł jest bardzo słaby, bez źródeł, kompletnie taki stóp, powiedzmy. Yy, więc, więc niestety z Wikipedii no. się wiele nie dowiedzieć, trzeba przyjść pana na doktora. Wykład. Można by było poprosić o te źródła, może do tych informacji, albo popracować z nim nad tym, nad tym hasłem. To by było wspaniałe rozwiązanie. No szkoda, że ciebie nie będzie, bo ty się bardziej na tym znasz, jak to. No ja się wybieram niestety za chwilę gdzie indziej, ale może przez wykładem uda się jeszcze chwilę A porozmawiać. No właśnie. może się uda spotkać pana doktora Roberta Jarzynę, tak? tak. Robert, mhm, bo tutaj nie mam napisane. Dobrze. E, bardzo dużo tych wydarzeń jest rzeczywiście. Próbujemy złapać jak najwięcej kontaktów, żeby stworzyć kolejne audycje nauka XXI wieku. E, nauka.vt.pl tam są wszystkie poprzednie audycję. Tutaj dopiszę do notatek oczywiście. Yy, kolejna rzecz, o której mieliśmy mówić. Nowa, stara strona Wikiradia. Czyli wracamy na MediaWiki. Wracamy na MediaWiki. Jeszcze jest nieuaktualniona ta MediaWiki do najnowszej, ale yy, działa. pl.wikiradio.org jeszcze przed chwilą działała, bo teraz mi się nie bardzo chce otworzyć, ale to może chwilowa awaria. Może zanik internetu. Przestrzeni. O, jest. W każdym razie będziemy zmieniać stronę główną, będziemy modernizować, dodawać różne pluginy i bardzo liczymy na pomoc wikipedystów, właśnie na warszawskich otwartych Wiki spotkaniach również, bo tam będziemy kontaktować się z ludźmi, którzy no, między innymi mają tak dużą liczbę edycji i wiedzą po prostu doskonale, jak to zrobić, jak administrować, co tam, gdzie przesunąć, a tutaj będziemy chcieli to, to nam szybko podpowiedzą, jak to zrobić. No to jeszcze tylko zastanawiam się, co zrobić na stronie wikiradio.org, bo w tej chwili jest podcast Wikiradia, no ale to powinna być strona główna całego przedsięwzięcia projektu. No, Wikipedia.org Wydaje się, tak. że to było przekierowanie wtedy do naszego wikiradio.org. No właśnie, myślę, że to byłaby plansza, na której pojawiłby się na razie tylko język polski. W ten sposób, czyli analogicznie Wikiradio. do Wikipedii. Analogicznie do Wikipedii, tak, że główna strona Wikipedii kieruje do stron e, narodowych. Tak. I chyba tak to zrobimy, tylko, ale pozostałe kraje może zrobimy na szaro, żeby były wyszarzone, że nieaktywne. Że mamy jeszcze nadzieje, tak? <laughs> że mamy nadzieję. Zawsze że... możemy tam podlinkować na przykład ten projekt y, angielskojęzycznych wikipelistów. No y, mm -hmm. Jak on się nazywał, pamiętasz? Mówiliśmy o nim ostatnio. Wikipedia Weekly. O właśnie. Czyli tygodniowo, ale, ale jest okazyjnie nagrywana. Ale no coś to jest, więc, więc myślę, że... Zresztą tam była mowa o, o projekcie Wikiradia też. Radia Wiki. Z jakiegoś innego, tak? Jeszcze kraju? W 2006 roku była o, tym, była o tym audycja. Ja się szykuję do przetłumaczenia tego, co tam było y, powiedziane, bo to mówił założyciel Wikipedii. Także bardzo ciekawie y, to wygląda. I teraz y, już kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to opłata audiowizualna, artykuł w Interi, i proponuję, żebyśmy może posłuchali mm, fragmentu właśnie 2 minuty 48 sekund e, na temat e, tego mm, wywiadu e, z Bogdanem Zdrojewskim, który jest ministrem e, kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie mówił właśnie o tym, e, jak ta opłata audiowizualna ma zastąpić y, abonament, który jest w tej chwili. Pan minister wspominał o tej opłacie audiowizualnej rzędu kilku do kilkunastu złotych. To będzie jeszcze oczywiście przedmiotem dyskusji o sposobie. Mówi się o rachunku za energię elektryczną, że tam były te pieniądze, byłyby te pieniądze. Właśnie to jest mieszczane. przedmiotem w tej chwili sprawdzania, czy można popierać od adresu domowego, czyli od gospodarstwa domowego i tak samo podmioty gospodarcze. Podmioty gospodarcze, te małe, były traktowane takie same jak gospodarstwo domowe. Czy można. Tą opłatę dołączyć do jakiegokolwiek innego rachunku. I w tej chwili te ustalenia są przedmiotem hmm, właśnie prac takich legislacyjnych. Mam nadzieję, że na początku września będziemy mieli opinie, z których jasno będzie wynikać, który wariant jest, krótko mówiąc, prawnie dopuszczalny albo lepszy. Czy będą zachowane ulgi dla tych, którzy takie ulgi mają dziś? kiedy obowiązuje system abonamentu? Większość oczywiście tak. Przypomnę, że mieliśmy do czynienia tylko z jednym procesem, przepisywania odbiornika radiowego, telewizyjnego w rodzinach, w których znajduje się emeryt czy rencista, na emeryta i rencistę. W tej chwili byłoby to niedopuszczalne. Natomiast oczywiście tam, gdzie mamy emerytów i gospodarstwo domowe złożone z rodzin emeryckich, te zwolnienia byłyby utrzymane. Co to znaczy, jest zgoda polityczna? Pan użył takiego sformułowania, jest zgoda polityczna co do, cały co czas do finansowania? Było, cały czas było tak, iż w poprzednich propozycjach zawsze któraś ze stron na coś się nie godziła, albo na wysokość opłaty, albo na formę dopłaty, albo na określone rozwiązania, które pociągały za sobą także zmiany w składach rad, czy też zarządów spółek. Wydaje mi się, że w chwili obecnej, jeżeli się skoncentrujemy tylko i wyłącznie na rozwiązaniach technicznych, rozwiązaniach związanych z finansowaniem, to jest szansa na to, iż będzie zgoda polityczna co do konieczności utrzymania mediów publicznych w systemie dofinansowania Właśnie takiego jak wspomniałem, ale też mam nadzieję, że sama opłata nie będzie budzić wątpliwości. Wydaje mi się, że wszyscy są skłonni się zgodzić, że opłata powinna występować. Po drugie, że powinna być niższa od obecnie obowiązującej. Natomiast oczywiście poziom dofinansowania mediów publicznych e, będzie mógł być e, na tyle kontrowersyjny, na ile ta rozbieżność będzie występowała. Według mojej oceny nie będzie ona duża. Potrafi Pan podać jakąś dotych graniczną zakończenia prac nad tym projektem? Nie, bo ode mnie to nie zależy. Muszę powiedzieć, że no, cały czyli czas. To pan swoje zrobił, tak w tej w jakim sensie tak sytuacji. nie ma rozstrzygnięcia jeszcze, czy będzie to projekt rządowy, czy projekt poselski. No, wydaje mi się, że prostsza ścieżka jest oczywiście, aby był to projekt poselski. Wtedy gospodarzem oczywiście będzie grupa posłów, która będzie reprezentowała wnioskodawcę. Natomiast e, wszystkie obliczenia i wszystkie dane przekazałem e, pani marszałek. Umówiliśmy się na początku września, że po tych analizach prawnych będziemy w stanie podać opinii publicznej y, warianty, które z naszego punktu widzenia są najbardziej optymalne. To jest y, fragment... O, jesteśmy już z powrotem. Y, to jest fragment y, audycji, y, właściwie wywiadu, który został y, zrobiony podczas sygnałów dnia w Polskim Radiu, w programie pierwszym ale został umieszczony właśnie na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To mnie zdziwiło, jakim prawem, skoro tutaj powinny być tylko wolne materiały, całkiem, tak, które nie są utworem. Gdzie? Na stronie Ministerstwa. No więc widocznie uznano, że to nie jest utwór, a poza tym radio publiczne. W związku z czym? Szukałem ostatnio, czy, możemy, czy mamy źródłowe podstawy, żeby oddzielić... Yy media państwowe od publicznych na Wikipedii, ale niestety nie doszukają się źródeł, które by to rozdzielały. Mhm. A wydaje mi się, że taki podział byłby konieczny. No w ogóle temat tej opłaty za media publiczne jest kontrowersyjny, ale ciekawe te rozwiązania i troszeczkę chyba będą niższe przynajmniej. Cały te ten opłaty. pomysł jest niedopuszczalny, żeby była ta opłata. W ogóle media państwowe trzeba zlikwidować. To jest Twoje zdanie już od wielu, wielu miesięcy. Tak. Dzisiaj mamy jeszcze jedną informację. Infografię przerzucimy do następnej audycji, bo troszeczkę trzeba o niej opowiedzieć. A nam się już właściwie kończy czas, więc jeszcze taki wybór audio z filmu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o utworach osieroconych. Myślę, że naprawdę warto tego posłuchać. Tylko muszę to znaleźć, jest już. Posłuchajmy, co to są utwory osierocone, skąd i jaki jest pomysł na to, żeby rozwiązać kwestię dostępu do nich. Szanowni Państwo, gdyby był to zwykły seans kinowy, ten film nie mógłby zostać wyświetlony w całości. Fredek uszczęśliwia świat, którego fragment przed chwilą Państwo widzieli, pochodzi z roku 1936. Dotarcie do wszystkich jego współtwórców lub ich spadkobierców jest dziś niemożliwe. Nie da się też uzyskać ich zgody na wyświetlanie, nadawanie, pokazywanie i udostępnianie w internecie tego dzieła. Tymczasem, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każdy, kto chce wykorzystywać cudzy utwór, musi najpierw uzyskać pozwolenie osoby uprawnionej. Nawet przez 70 lat po śmierci autora. Utwory, których twórcy są nieznani lub nie można do nich dotrzeć, nazywamy dziełami osieroconymi. Fredek uszczęśliwia świat nie jest jedynym takim przykładem. Skala problemu jest znacznie większa. Tylko w Bibliotece Narodowej aż 300 tysięcy jednostek bibliotecznych to utwory, których autorzy pozostają nieznani lub nie można do nich dotrzeć. W zbiorach Filmoteki Narodowej znajduje się 160 przedwojennych filmów fabularnych, oraz 140 przedwojennych filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, które również są dziełami osieroconymi. W zbiorach różnych instytucji kultury znajdują się nie tylko osierocone filmy i książki, ale także plakaty, pocztówki, zdjęcia, programy kinowe, utwory muzyczne oraz czasopisma. Niektóre z nich w tej chwili są w bardzo złym stanie. Mimo to cały czas mają olbrzymią wartość kulturową, historyczną oraz edukacyjną. Powody osierocenia dzieł mogą być bardzo różne. Olbrzymią rolę odegrała tu burzliwa historia naszego kraju. Wybuch II wojny światowej zakończył też trwającą w Polsce od 1936 roku złotą erę filmu żydowskiego. Z tego okresu pochodzi kolekcja unikalnych filmów realizowanych w języku jidysz. Wśród zachowanych do dziś kopii można znaleźć film Dybuk, będący arcydziełem kina żydowskiego, oraz mateczkę, w której wystąpiła amerykańska gwiazda kina Idyż Molly Picon. Problem dzieł osieroconych w dużej mierze dotyczy także utworów, które były publikowane po wojnie w okresie PRL-u. Wówczas opozycja polityczna, środowiska młodzieżowe, grupy oraz ruchy religijne nielegalnie publikowały książki, czasopisma, ulotki i plakaty. Wielu autorów takich materiałów nigdy się nie ujawniło. Biblioteka Narodowa posiada dziś zbiór publikacji tzw. drugiego obiegu Liczący ponad 20 tysięcy pozycji. Wśród nich można znaleźć m.in. biuletyn informacyjny NSZ Lublin, wydanie wojenne, oraz redagowany przez tę samą grupę osób satyryczny dodatek DuPRL. Biuletyn zawiera informacje na temat zatrzymań, komentarze, przedruki z prasy podziemnej oraz poezję. Autorzy tych tekstów do dziś pozostają nieznani. Można przypuszczać, że część artykułów została napisana przez założycieli tytułów. Dotarcie do nich jest jednak bardzo utrudnione. Problem z dziełami osieroconymi można w tej chwili rozwiązać jedynie odnajdując uprawnione osoby. Jest to jednak proces żmudny, długotrwały i kosztowny. Wiele instytucji zajmujących się dziedzictwem podejmuje działania, które zwiększają szanse na dotarcie do twórcy lub jego spadkobierców. Przykładem jest wykaz audiowizualnych utworów osieroconych, który Filmoteka Narodowa od kilku lat publikuje na swojej stronie internetowej. W tej chwili na liście znajduje się 158 pozycji. Jednocześnie Filmoteka wzywa osoby uprawnione do ujawnienia posiadanych praw autorskich. Te próby nie przynoszą jednak satysfakcjonujących rezultatów. Niebawem pojawi się alternatywa dla tego rozwiązania. Chodzi o wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy o niektórych dozwolonych sposobach korzystania z utworów osieroconych. Dzięki nowym przepisom w końcu zostanie uregulowany status dzieła osieroconego oraz kwestia starannych poszukiwań osób uprawnionych. Zgodnie z nową dyrektywą wśród dzieł osieroconych mają znaleźć się utwory literackie, kinematograficzne, audiowizualne oraz fonogramy. Dzieła te będą jednak musiały znajdować się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, placówek oświatowych, muzeów, archiwów oraz instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe, a także nadawców publicznych. Wytyczne, które znalazły się w dyrektywie, to podstawowe minimum, które musimy wdrożyć do naszego systemu prawnego. Polska może jednak iść nieco dalej i wprowadzić przepisy, które zapewnią szerszy dostęp do dzieł osieroconych. Dzięki uregulowaniu tej kwestii wreszcie zyskamy dostęp do nieprzebranych zasobów naszego dziedzictwa. Jednocześnie zostanie odblokowany kosztowny proces odnawiania i digitalizowania utworów osieroconych. To z kolei spowoduje, że niszczające dziś dzieła o istnieniu, których często nawet nie wiemy, staną się dostępne, atrakcyjne oraz wzbogacą naszą świadomość kulturową. No, bardzo ładna inicjatywa, tak mi się wydaje. No, to już jest do przyjęcia. Ministerstwa, tak. Tutaj pochwalasz. Tutaj przyjmuje, jak w, kiedyś nie było odpowiedniego prawa, to teraz trzeba kombinować. No właśnie, ale zobacz, jak to prawo wygląda, że nawet tak duże instytucje jak ministerstwo ma problem z dotarciem do autorów, a co dopiero ma zrobić biedny żuczek, taki jak Wieki Radio, które próbuje też znaleźć autora. Nie ma żadnych narzędzi, nie się, ani tak. pracowników, nie da się. Więc fajny pomysł, żeby te utwory osierocone przeszły do domeny publicznej. Tam, to jest chyba trochę coś innego niż domena publiczna, no, bo tak. tam była mowa o tych publicznych instytucjach, w sensie żeby w szkołach było, tak? Już w Anglii tak jest. Zdaje się, że tam właśnie przeszła ta ustawa i teraz jest lista. Jeśli ktoś jest autorem, to niech się zgłosi, jak nie to to, to niech się nie zgłasza i wtedy każdy może z tego korzystać, dopóki nie zgłosi się autor i wtedy ewentualnie te zaległe tantiemy można mu wypłacić. To znaczy, na no wtedy już chyba mu się nie wypłaca, tak? Skoro wcześniej się jakby nie zgłaszał. Wydaje mi się, że tak powinno być, ale nie wiem, jak tam jest. No, też nie wiem, ale u nas są działania podejmowane i bardzo w dobrym kierunku chyba. To już wszystko. Niestety ten e, wątek na temat infografiki przenosimy do następnej audycji za tydzień. E, ja nazywam się Borys Kozielski. Był ze mną również Marek, Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia za tydzień na warszawskich otwartych wiki spotkaniach.